Nadal główną przeszkodą był dla syjonistów oporny premier Asquith. Został wreszcie usunięty ze stanowiska w 1916 roku. Brytyjczykom usprawiedliwiano dymisję Asquave'a, jego rzekomą nieudolnością w prowadzeniu wojny. Dostali się z deszczu pod rynnę. Pierwszym krokiem gabinetu jego następców było przerzucenie znacznych brytyjskich sił zbrojnych do Palestyny, na skutek czego Anglia omal nie przegrała wojny na froncie zachodnim pod wodzą premiera Lloyda George'a, który najwięcej gardłował za usunięciem Asquitha. Lloyd George, zostając premierem, natychmiast mianował w sprawach wojennych niekompetentnego Lorda Balfora ministrem spraw zagranicznych. Powstał duet skrajnych zwolenników syjonizmu na najwyższych stanowiskach. Odtąd niemal cała energia rządu kierowała się na podbój Palestyny dla Hazarów rosyjskich. Śmierć Lorda Kitchenera zamiast premiera Askifa sprawiła, że jedynym i ostatnim tej rangi przeciwnikiem zaprzęgnięcia Anglii do rydwanu Jonistów został Sir William Robertson. Załatwiono go metodami dokładnie zapowiedzianymi w protokołach, i choćby z tego powodu warto pojedynek z Sir Robertsonem przedstawić dokładniej. Feldmarszałek Robertson przeszedł karierę wojskową od szeregowca, różniąc się tym od wszystkich innych wysoko postawionych dupków dekowników z tytułami Lord, Sir. Kierował się kategoriami strategii wojskowej, toteż zdecydowanie sprzeciwiał się przerzuceniu, w nawiasie wyrzuceniu, trzech brytyjskich dywizji z frontu zachodniego do Palestyny. Lloyd George zdołał osłabić jego pozycję w rządzie i sztabie, ściągając z Afryki Południowej generała Smatsa, zadeklarowanego zwolennika sionistów. 17 marca 1917 roku Smuts był tak uroczyście witany w Londynie, jakby był bohaterem narodowym. Ta pompa oznaczała, że los generała Williama Robertsona został przesądzony. Powitanie tej ostoi syjonistów było starannie wyreżyserowane przed tłumami prekursorską metodą kreowania z dnia na dzień nowych idoli. Smac został przedstawiony Radzie Wojennej jako jeden z najświetniejszych generałów wojny, jak go zachwalał Lloyd George. W istocie Smac prowadził marginalny front w Afryce, przeciwko 2,5 tysiącom żołnierzy niemieckich i miejscowych kolorowych ciur. Dla skuteczniejszej marginalizacji doświadczonych generałów, stronnicy Lloyd'a ze swym komitetem wojennym wynajęli prywatny dom, gdzie zbierali się dwa razy dziennie. Była ta grupa polityków niewiele znających się na nowoczesnej sztuce wojennej. W kwietniu poprosili generała Smota o radę, jak wygrać wojnę. Smacz ich nie zawiódł. Doradzał aktywną kampanię w Palestynie, rzekomo ważną z militarnego punktu widzenia. Dodał, że on zawsze stał na stanowisku, iż Wielka Brytania za bardzo angażowała się na froncie zachodnim. Robertson jednak w prywatnej rozmowie zdołał przekonać go o bezużyteczności kampanii w Palestynie, niebezpiecznie osłabiającej front zachodni. Prawdzie Smac marzył o wjeździe do Jerozolimy na Białym Koniu, lecz Lloydowi George'owi zdołał oznajmić, będąc pod wpływem zwolenników Robersona. Cytat. Nasza obecna sytuacja militarna nie usprawiedliwa kampanii ofensywnej w celu zdobycia Jerozolimy i okupacji Palestyny. Nic to nie pomogło. Rosja już padła pod czasami hazarskiej rewolty opłacanej przez Niemców i Żydów Zachodnich co niemal obezwładniło tego kluczowego sojusznika aliantów. Lloyd George zyskał jednak nowego stronnika. Został nim Henry Wilson, wypompadowany, obwieszony ordenami salonowiec. Kiedy właśnie padła Rosja, Wilson tak pisał o swoim wspaniałym sukcesie na dworze carskim. Cytat. Galowy obiad w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wyglądałem wspaniale. Ozdobiony oficerskim krzyżem Legii Honorowej, gwiazdą i naszyjnikiem orderu łaźni, rosyjskimi naramiennikami i czapką astrachańską. Podczas obiadu i na przyjęciu wywołałem sensację. Byłem dużo wyższy od wielkiego księcia Sergiusza, jak mi powiedziano, bardzo dystyngowany, znakomicie. Temu właśnie napuszonemu błaznowi Anglia zawdzięczała swoją niemal katastrofę wojenną. Smuts zdobył się jednak na trzeźwą ocenę sytuacji i potrzeb preferencji wojennych. W pełni rozumiał groteskowość strategii awantury palestyńskiej. Takie stanowisko ogłosił już w końcu 1915 roku. Lecz w 1917 roku całkowicie zmienił front. Przytomnie dostrzegł konflikt Lloyda George'a z marszałkiem Robertsonem i uznał to jako okazję do zajęcia miejsca swego aktualnego szefa, marszałka Robertsona. I oto w sierpniu 1917 roku oznajmił Lloydowi George'owi o swoim głębokim przekonaniu głębokie przekonanie wtedy słowie, że przy właściwie opracowanym planie operacji wojennej, Możemy wyprzeć Turków z Palestyny i rozbić ich podczas przeprawy spowodowanej roztopami, bez żadnych skutków ujemnych dla przyszłorocznej operacji wiosennej i zimowej we Francji. No i stało się. Argumenty o roztopach i błotach, które unieruchamiają wojska niemieckie od połowy listopada do połowy kwietnia podchwycił Lloyd George. Na próżno generał Robertson argumentował, że przerzut trzech dywizji do Palestyny to poważna operacja logistyczna, osłabienie frontu zachodniego. Nadto nie wiadomo, jak ułożą się warunki pogodowe we Francji. W październiku Smuts przekonywał, że wojska wywiezione z Francji do Palestyny nie przeszkodzą aliantom w utrzymaniu frontu zachodniego. Ministrowie z Wianuszka Lloyd'a Georgia zadręczali Robertsona naleganiami, aby zrobił im prezent gwiazdkowy z Jerozolimy. Ostatecznie wojska ściągnięto z frontu zachodniego do Palestyny. W styczniu 1918 roku generał Haig żalił się na niebezpieczne osłabienie swojej armii we Francji w przeddzień rozstrzygającej bitwy. Zabrano mu 114 tysięcy żołnierzy. Po raz pierwszy w tej wojnie sionistyczny ogon zamerdał psem na polach bitewnych. Gdyby prasa była choć trochę wolna, niezależna, doszczętnie by sponiewierała ten sionistyczny sabotaż. Ale specjalistów wojskowości nie dopuszczono do ówczesnych mediów. Już od dawna były w łapach żydowskich. Znanym cenionym komentatorem wojskowym był wtedy m.in. pułkownik Repington, w nawiasie były kawalerzysta. Zanotował w swoim dzienniku cytowanym przez Rida. Cytat. Ta okropna wiadomość oznaczać będzie osłabienie naszej piechoty we Francji o jedną czwartą i wprowadzenie do niej zamętu w chwili nadchodzącego kryzysu. Nigdy od początku wojny nie byłem tak przygnębiony. Niewiele mogę powiedzieć, gdyż redaktorzy Timesa przykręcają moje wypowiedzi albo ich nie publikują. Jeśli Times nie powróci na swoje dawne pozycje strażnika opinii publicznej, umyję od niego ręce. Lloyd George, kując żelazo póki gorące, przedstawił Naczelnej Radzie Alianckiej w Wersalu plan awantury palestyńskiej. W styczniu pozostali alianci przyjęli go – lecz pod warunkiem zabezpieczenia frontu zachodniego. Na prośbę francuskiego premiera Clemenceau, generał Robertson powtórzył swoje ostrzeżenia na Radzie Alianckiej, że plan ten stanowi śmiertelne zagrożenie dla frontu zachodniego. Po konferencji generał Robertson został brutalnie zrugany przez Lloyd George'a i natychmiast zastąpiony przez Henry Wilsona. Generał Robertson jeszcze próbował szukać wsparcia u generała Pershinga, dowódcy wojsk amerykańskich. Jak przewidywał generał Pershing, solidny żołnierz, a nie destruktor, wypowiedział się podobnie. Robertson trafnie zauważył, w nawiasie generał Pershing, że trudno pogodzić moją prośbę, o pogodzenie frontu zachodniego z dążeniem Lloyda George'a do podjęcia akcji ofensywnej w Palestynie. Niestety, nie mogłem odporować tego zarzutu, chyba tylko o tyle, że osobiście nie pozwoliłbym na przesunięcie ani jednego żołnierza czy działa do Palestyny. Pułkownik Repington, korespondent Timesa, pisał we wspomnieniach. Cytat. Wysyłamy miliony ludzi na drugorzędne teatry wojenne i osłabiamy nasze siły we Francji w momencie, gdy cała potęga szwabów z frontu rosyjskiego może się obrócić przeciwko nam. Od redaktora Timesa nie mogę oczekiwać pomocy potrzebnej do zaalarmowania kraju i nie sądzę, abym mógł z nim dłużej współpracować. Alarmistyczny artykuł Reppingtona opublikował jedyny człowiek, który w Anglii był jeszcze gotowy do głoszenia prawdy. Był nim H. A. J. Gwyn, autor demaskatorskich publikacji o masonerii. Opublikował on artykuł Remingtona w Morning Post bez żadnego ocenzurowania. Wynik? Obaj zostali zaskarżeni do sądu, ukarani grzywną, a więzienia unikli dzięki ostrej reakcji opinii publicznej. Generał William Robertson napisał do pułkownika Repingtona jakże krzepiące słowa. Cytat. Podobnie jak pan starałem się jak najlepiej służyć interesom kraju i oczekiwałem takiego rezultatu. Lecz najważniejszym jest iść prostą drogą i wierzyć, że ostatecznie prawda zwycięży. Niestety, prawda została zdelegalizowana na całe sto lat. W ciągu 15 miesięcy premierowania Lloyda George'a udało się mu zniszczyć opozycję antysyjonistyczną, odciąć masę wojska z Francji do Palestyny. W marcu zarządził decydującą kampanię w Palestynie, decydującą kampanią w cudzysłowie. Dwa tygodnie później, 21 marca, rozpoczął się dawno już oczekiwany atak Niemców na tereny Francji. Wzmocniony wojskami, artylerią, i samolotami zwolnionymi z rosyjskiego frontu. W obliczu klęski natychmiast przerwano decydującą kampanię w Palestynie. Pułkownik Repington pisał 27 marca. To najgorsza klęska w historii armii, w nawiasie brytyjskiej. Niemcy zagarnęli 175 tysięcy jeńców aliańskich i 2000 tysiące działu. Na szczęście generał Robertson zdołał jakoś zabezpieczyć wystarczające siły dla obrony frontu do czasu przybycia znaczniejszych sił amerykańskich. Bez nich Niemcy mogli dać potężnego łupnia aliantom. Gdyby nie krucjata palestyńska, aliantom europejskim udałoby się zniszczyć Niemców jeszcze przed przybyciem wojsk amerykańskich, co by odebrało Hazarom amerykańskim pretekst do odgrywania roli głównego zwycięzcy w wojnie i konferencji pokojowej. Pod warunkiem, że Rosja nie byłaby rzucona na kolana przez rosyjską Hazarię i gdyby wszystkie siły alianckie skupiono we Francji. Zwycięstwo sionizmu w Europie okupione krwią milionów gojów przyniosło Hazarstwu upragnioną Palestynę na tacy. W Ameryce niepodzielnie rządził Mr. House, rzeczywisty prezydent Stanów Zjednoczonych. Znany malarz William Orpen, ilustrator pierwszej wojny globalnej, podczas konferencji wersalskiej zaproponował prezydentowi Wilsonowi pozowanie do portretu. Prezydent odmówił, usprawiedliwiając się brakiem czasu. Orpen w swoich wspomnieniach zanotował, cytat, Wystosowałem też zaproszenie do pana Lenzinga, amerykańskiego sekretarza stanu, i do pułkownika House. Pułkownik zadzwonił do mnie jeszcze tego samego popołudnia i odpowiedział. Oczywiście, proszę o ustalenie terminu. Podczas pozowania do portretu zapytał, czy malowałem już prezydenta. Odpowiedziałem, że nie. Gdy zapytał, czy mam zamiar go portretować, odpowiedziałem, nie. Pan prezydent nie zgodził się pozować. Odmówił? zapytał znowu. Tak, jest bardzo zajęty. Odmówił? zapytał ponownie. Tak, jest bardzo zajęty. Co za parszywa bzdura! zawołał pułkownik. On do cholery ma więcej czasu niż ja. Kiedy pan chce, żeby przyszedł? Wymieniłem datę, na co pułkownik rzekł, dobrze, dopilnuję tego, żeby przyszedł. Dotrzymał słowa. Ponieważ prezydent umówiony był na godzinę drugą, wróciłem do hotelu Astoria o pierwszej 1.30. Przy jego wejściu zastałem jakiś nieznanych wielkoludów, nakazującym wszystkim samochodom angielskim odsunięcie się o 100 metrów dalej w kierunku Rue Vernet. Portrecista dał pośrednio jednoznaczną rekapitulację dwóch tajemnic. Kto rządził Ameryką i prezydentem? Kto rządził Anglią i zwłaszcza Francją? Gospodarzem konferencji. Kto wypowiedział wojnę Niemcom? Wilson czy House? Ten drugi. 27 marca 1917 roku prezydent zapytał House'a, czy powinien poprosić kongres o wypowiedzenie wojny? czy też ogłosić stan wojenny. House zalecił to drugie i w ten sposób, 2 kwietnia 1917 roku, bez żadnych konsultacji z kongresem, Amerykanie zostali poinformowani, że znajdują się w stanie wojny w Europie. To mocny przyczynek do protokołów. Nadamy prezydentowi prawo wprowadzenia stanu wojennego. Pół wieku później, Towarzysz Wojciech Jaruzelski także wypowiedział narodowi polskiemu stan wojenny bez pytania Knesejmu o zgodę. Protokoły są wiecznie żywe. W 1950 roku prezydent Truman wypowiedział wojnę Korei bez konsultowania tego pomysłu z kongresem. Następnie uznano tę agresję za konflikt narodów zjednoczonych i włączyło się do niego 17 państw pod ogólnym dowództwem generała Mac Artura. Była to pierwsza nieformalna wojna rządu światowego pod egidą Narodów Zjednoczonych. Senator Taft w 1952 roku zapytał publicznie. Czy rzeczywiście na serio traktujemy naszą politykę antykomunistyczną? Generał MacArthur został zdymisjonowany za kwestionowanie wydanego mu zakazu ścigania samolotów chińskich w głąb terytorium nieprzyjaciela. Powód zakazu wyjaśnił się sam już w roku następnym za prezydentury Eisenhowera. Wojna została przerwana, pozostawiając połowę Korei w rękach agresora. Generał MacArthur i inni dowódcy amerykański ujawnili w nawiasie potem, że rozkaz zabraniający pościgów został zdradzony nieprzyjacielowi przez siatkę szpiegowską, odpowiedzialną za wykradzenie ściśle tajnych raportów, jakie wysyłałem do Waszyngtonu. Po obsadzeniu Lloyda George'a na fotelu premiera, po drugiej elekcji Wilsona w USA, Wisman, tkwiący w środku tej gigantycznej siatki, przeszedł do fazy jawnych żądań. Skończył się czas jego rozpoznawczych peregrynacji po gabinetach wysoko osadzonych administratorów. Zażądał, cytat, dla żydowskiej ludności Palestyny, koniec cytatu, oficjalnego uznania jej jako narodu żydowskiego. Było tego narodu żydowskiego w Palestynie, w nawiasie w 1906 roku, zaledwie 55 tysięcy, wtopionego w setki tysięcy palestyńczyków. Ale los tu bylczych Semitów nikogo nie interesował. Ani wtedy, ani 60 lat później. Balfour w 18. dniu wojny USA z państwami centralnymi udał się do Waszyngtonu. Nie dyskutował z prezydentem problemu Palestyny. Spotkał się natomiast z Brandeisem, wyniesionym na stołek członka Sądu Najwyższego. Ten zażądał stanowczo, aby Palestyna pozostała pod administracją brytyjską, w praktyce sionistyczną. To Brandeis, a nie Balfour, był autorem słynnej deklaracji Balfora. Współautorem był pułkownik House, inaczej być nie mogło. Ale wśród nich pierwszymi graczami byli lord Rothschild i Baruch. Tak oto spełniły się nie tylko proroctwa protokołów lecz znacznie wcześniejszego, powstałego już w 1860 roku, Wszechświatowego Związku Żydów, którego założycielem był Adolf Krymiu. Ogłosił on oczywiście nie za siebie, tylko na polecenie nieznanych przełożonych, manifest związku. Czytamy tam m.in. Wszyscy Żydzi za jednego i jeden za wszystkich. Nauka żydowska powinna zapanować nad całym światem. Największy nasz wróg, chrześcijaństwo, rozkłada się trafione w głowę. Naszą narodowością jest religia ojców naszych i nie uznajemy innej. Nasza sprawa jest wierna i święta. Jej pomyślne zakończenie jest zapewnione. Sieć pajęcza, którą Izrael zarzucił na całą kulę świata, powiększa się i rozszerza z każdym dniem a proroctwo naszych Ksiąg Świętych nareszcie się spełnia. Bliski jest czas, w którym Jeruzalem stanie się domem modlitwy wszystkich narodów i ludów. Tam flaga jednego żydowskiego Boga powiewać będzie i zatknięta zostanie na najdalszych krańcach świata. Umiejmy wykorzystać nadarzające się sposobności. Nasza potęga jest ogromna, Uczmy się używać jej ku chwale zwycięstwa naszej sprawy. Czego mamy się obawiać? Niedalekim jest dzień, w którym wszystkie bogactwa, wszystkie skarby ziemi będą w rękach Izraela. Obecny premier Węgier, Wiktor Orban, nazwał to jeszcze bardziej trafnie. Cytat. Zabrali wszystko, co jest cięższe od powietrza. Mamy tu odnośnik i czytamy że te słowa są głównym motto trzeciego tomu Hazarskiej Dziczy Czas Skorpionów. Czyż ostatnie, w nawiasie licząc choćby od tegoż 1860 roku, 150 lat nie było bezlitosną realizacją tych zapowiedzi? Popełnijmy kolejną dygresję. Nadal jednak ściśle ilustrującą konfiskatę wolności zapowiedzianą w protokołach. Reporter Timesa. Robert Wilton, w nawiasie urodzony w Rosji, mieszkał podczas rewolucji w hotelu moskiewskim. Po kilku latach przebadał dokładnie dzieje mordu rytualnego na rodzinie carskiej. Gdyby nie on, świat do dziś zapewne by wierzył, że żona cara i jego dzieci przepadli bez wieści. Został oczywiście wywalony z Timesa, podobnie jak wyleciał stamtąd Douglas Reed. Dokładnie opisałem ustalenia Wiltona w książkach, Rosja we krwi i nafcie oraz w pierwszym tomie hazarskiej dziczy. Zagłada Rosji. I oto w 1977 roku, obliczmy po ilu tu dziesięcioleciach, dwaj pismacy amerykańscy, Anthony Summers i Tom Mangold, wydali książkę pod tytułem File on the ZA, w której dyskredytują na różne sposoby Wiltona, ale nie jego książkę bo fakty są tam miażdżące. Na 400 stronach próbują udowodnić, że zginął jedynie car, a jego rodzina została bezpiecznie ewakuowana, w czym wiernie powtarzają kłamstwa bolszewickie. Dyskredytując Wiltona, nie polemizują z jego ustaleniami. Jedynie cytują antysemickie fragmenty tekstu Wiltona zaczynające się od słów. Cytat. Morderstwo cara, rozmyślnie zaplanowane przez Żyda Swierdłowa, nie było dziełem narodu rosyjskiego, lecz właśnie tych wrogich najeźdźców. Na zakrwawionych ścianach piwnicy domu i Ipatiewa w Ekaterynburgu zostawili obsceniczne, szydercze napisy w języku hebrajskim, węgierskim. Między innymi był tam dwuwiersz, celowo łączący rzeź Romanowów z prawem Tory, Talmudu, dla wykazania potomności spełniania się tego żydowskiego prawa zemsty w rozumieniu lewitów. Napisany był w języku niemieckim przez kogoś parodiującego wiersz żydowskiego poety Henryka Heiniego o śmierci Balszazara, którego zabójstwo jest przedstawione w księdze Daniela jako boska kara za znieważenie Judy. Wad aber in selbiger nacht von selbigen knechten umgebracht co translator przetłumaczył mi na język polski, ale Balsazar został zabity tej samej nocy przez tych samych sługów. Nieznany autor napisu sparodiował to jako Balsazar wad in selbiger nacht von seinem knechten umgebrach. Co translator Google przetłumaczył Tej samej nocy urodził się Baltazar zabity przez swoich sług. Doktor Wizman odwiedził swoje przyszłe królestwo palestyńskie. Właśnie rozpoczynała się niemiecka ofensywa w Europie. Wykrwawione wojska brytyjskie były w odwrocie. Z Palestyny śpiesznie wycofywano oddziały brytyjskie dla ratowania frontu we Francji. W takich właśnie okolicznościach Wizman zażądał położenia kamienia węgielnego pod budowę Uniwersytetu Hebrajskiego. Gubernator Allenby konsekwentnie odmawiał spełnienia tego aktu. Baufor natychmiast wysłał depeszę nakazującą mu ustąpić ze stanowiska. Ceremonia wmurowania kamienia miała charakter podniosły. Z daleka zakłócało ją tylko echa toczącej się bitwy angielsko-tureckiej. Tak oto klęska wojsk francuskich i angielskich we Francji byłaby rytualnym tłem do ceremonii kładzenia kamienia węgielnego nie tyle pod Uniwersytet Hebrajski ile pod całą hazarską kolonię w Palestynie. W 1920 roku Arabowie ani na jotę nie wierzyli w oficjalne zapewnienia Balfora o przyszłym szanowaniu praw ludności arabskiej przez Hazarów. Oni po prostu znali torem w praktyce. Na pokojowej konferencji w Wersalu Wisman oświadczył pokojowe było w cudzysłowie Cytat Naszym mandatem jest Biblia. Arabowie dobrze wiedzieli, co to znaczy. Cytat. Gdy cię wprowadzi Pan Bóg Twój do ziemi, do której wchodzisz, aby ją posiadł, i wytraci narodów wiele przed twarzą twoją, siedem narodów, większych i mniejszych niż, niż Ty, a podaje je Pan, Bóg Twój Tobie, iż je porazisz. Ty wytracisz je do szczątku. Nie będziesz brał z nimi przymierza, ani się zlitujesz. Syjoniści wiernie wypełniali i wypełniają w Palestynie to ich święte prawo do mordów. W 1945 roku król Ibn Saud powiedział do prezydenta Roosevelta Potrzebne wam były dwie wojny światowe, aby się przekonać o tym, co my wiedzieliśmy od 2000 lat. Roosevelt wiedział to podobnie jak Arabowie, bo sam był Żydem. Problemem byli tylko palestyńscy Żydzi, którzy przez dwa tysiące lat nigdzie się nie sali. Weizmann mówił, że większość jego kolegów, syjonistów rosyjskich, nic o palestyńczykach nie wiedziała. Natomiast Żydzi palestyńscy byli zdecydowanie wrogo nastawieni do syjonizmu. Syjonistyczni uzurpatorzy nagle odkryli, że Żydzi palestyńscy uważają ich za poganów, bezbożników, ignorantów i wrogów. W zamian Weizmann nazwał ich starymi piernikami. Znał treść ich listów, które wysyłali masowo do organizacji żydowskich w Ameryce, gdyż cenzor brytyjski bezprawnie przekazywał mu te listy przed wysłaniem ich do Ameryki. Wszyscy syjoniści ignorowali te protesty żydowskich i arabskich mieszkańców Palestyny. Arabowie już w 1920 roku domyślali się, co ich czeka. Zaczęli organizować protesty, rozruchy. Już w 1919 roku, tak zwana komisja King Crane, ustanowiona przez prezydenta Wilsona, orzekła, iż cytat: Syjoniści mają na celu praktycznie kompletne wyzucie z posiadłości obecnych nieżydowskich mieszkańców Palestyny. Koniec cytatu. Jednocześnie trwały międzynarodowe intrygi na rzecz uznania przez Anglię jej mandatu na okupację Palestyny, praktycznie roli żandarma doraźnie pilnującego interesów sionizmu. W Anglii do ostatnich chwil jeszcze usiłowano uniknąć zaangażowania Wielkiej Brytanii w to zgniłe przedsięwzięcie i jej rolę żandarma. W Izbie Lordów lordowie Sydenham, Eslington i Raglan. Podejmowali żarliwe ataki na mandat i w końcu przeważającą większością głosów przeforsowali odrzucenie deklaracji Balfora. Ale ten uspokajał Wismana mówiąc, jakie to ma znaczenie, jeśli kilku głupich lordów wystąpi z takim wnioskiem. W Lidze Narodów Wielka Brytania uzyskała, uzyskała w cudzysłowie, mandat na pozostanie w Palestynie w roli zbrojnego żandarma chroniącego przyszłych imigrantów syjonistycznych. Stało się to w 1922 roku. W czerwcu 1922 roku, jeszcze przed nadaniem Anglii tej funkcji, Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził wspólną rezolucję obu izb, identyczną z deklaracją Bolfora. Polityka amerykańska została wprzęgnięta do promowania żydowskiej ojczyzny. Syjoniści zabrali się do wykupywania ziemi od Arabów. Ci jednak rozmnażali się dwukrotnie szybciej niż osadnicy i było oczywiste, że czas będzie pracował na niekorzyść syjonistów. Jednocześnie odebrano większości arabskiej prawo głosowania w wyborach, w ich własnym kraju. W ciągu dziesięciu lat liczba Żydów w Palestynie wzrosła zaledwie o 100 tysięcy imigrantów. Natomiast liczba wyjeżdżających Żydów przekroczyła o 3000 liczbę przybywających. Aż do 1932 roku eksodus z Palestyny był o jedną trzecią większy od imigracji. W tym kluczowym momencie pojawił się drugi Adolf. W tym kluczowym momencie pojawił się drugi Adolf. Tym razem nie Krymiu, tylko Adolf Hitler. Sprawa Palestyny dla Żydów nieoczekiwanie ruszyła z ogromnym przyspieszeniem. Na dwa miesiące przed mianowaniem Hitlera kanclerzem powstała egzekutywa agencji żydowskiej, powołana do kontaktów diaspory żydowskiej z władzami brytyjskimi sprawującymi mandat w Palestynie. Wysłała ona do Hitlera telegram z Jerozolimy z zapewnieniem, że wspólnota pionierów, pionierów w cudzysłowie, żydowskich w Palestynie, nie zamierza przyłączyć się do bojkotu Niemiec. Po dojściu Hitlera do władzy, bardzo aktywna organizacja niemieckich syjonistów, co translator Google tłumaczy, stowarzyszenie sionistyczne dla Niemiec, stała się piewcą i podporą Partii Narodowych Socjalistów, NSDAP. Deklarowali, jakby nie czytali Mein Kampf Hitlera. Cytat. Wierzymy, że właśnie nowe Niemcy mogą, dzięki swojej zdecydowanej woli, rozwiązać problem żydowski. Wdzięczność narodu żydowskiego staje się podstawą szczerej przyjaźni z narodem niemieckim wraz z jego realiami narodowymi i rasowymi. My również jesteśmy przeciwni mieszanym małżeństwom i pragniemy utrzymać czystość żydowskiej grupy etnicznej. Jednocześnie przywódca NSDAP, baron Leopold von Mindenstein, poprzednik Eichmana na stanowisku kierownika Biura do Spraw Żydowskich przy SS, zostaje zaproszony przez syjonistów do Palestyny. W wyprawie towarzyszy mu Kurt Tuchlor, działacz syjonistyczny z Berlina, który publikuje serię pochwalnych artykułów w dzienniku Józefa Gabelsa Der Angriff. Goebbels poleca z tej okazji wybić pamiątkowy medal. Na jednej stronie pyszni się swastyka, a na drugiej gwiazda Dawida. Współcześni panowie świata jakoś nie chcą się chwalić tym medalem i kolaboracją z nazistami. Pokłosiem podróży von Milchsteina była oficjalna proklamacja SS w organie Das Schwarz Korps o poparciu SS dla syjonizmu. Poparcie to ponowi kryptożyt Reinhard Heydrich, szef Służby Bezpieczeństwa SS, w nawiasie wnuk Żyda. A w 1937 roku ponowi to poparcie Alfred Rosenberg, główny teoretyk narodowo-socjalistycznego rasizmu. Do kolaboracji sionistów z hitleryzmem jeszcze powrócimy. W tym miejscu przerywamy ten rozdział. Zapraszam na jutro. Może jutro będzie niespodzianka, ale o tym na razie, Cichosza.